Ja długo nie będę mówił, tylko przeczytam fragment z Listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł bardzo obrazowo przedstawia nam to, co ma miejsce w naszym życiu i czego chrzest jest wyrazem. To nie jest tak, że chrzest sam w sobie jest jakimś magicznym rytuałem, który zmienia człowieka z jednego rodzaju człowieka w drugiego. Myślę, że to rozumiemy, ale gdyby ktoś tego nie rozumiał, ponieważ w Kościele Rzymskim tak jest, tak? Rozumiemy to. W Kościele Rzymskim mamy grzesznika z grzechem pierworodnym, przychodzi ksiądz ze świętą wodą, kropi dziecko i ono staje się chrześcijaninem. My coś takiego nie wierzymy. My wierzymy, że najpierw następuje duchowa przemiana przez spotkanie z żywym Chrystusem przez Ducha Świętego. I taki człowiek, który zostaje duchowo przemieniony, idzie do wody, aby to zademonstrować, aby to ogłosić, aby publicznie powiedzieć, oto chcę całkowicie oddać swe życie Chrystusowi. Już to zrobiłem, ale chcę, żebyście wy wszyscy wiedzieli. Chcę zjednoczyć się z Nim i mieć z Nim udział i ślubuję Mu wierność po wszystkie moje dni. Widzicie do Rzymian w szóstym rozdziale apostoł Paweł pisze takie słowa, od trzeciego wiersza czytam. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni albo zanurzeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni czy zanurzeni? I myślę, że apostoł Paweł tutaj nie mówi o wodnym chrzcie. Myślę, że mówi tutaj o zanurzeniu w Chrystusa znalezieniu się w Nim natomiast chrzest jest tego odzwierciedleniem czy dobrze, czy jasno się wyrażam? czyli kiedy przychodzimy do Chrystusa to On udziela nam swego ducha On mieszka w nas z drugiej strony On umieszcza nas w swoim ciele w Kościele i my jesteśmy częścią tego Kościoła jesteśmy zanurzeni w Nim a więc Biblia używa tych dwóch jakby elementów naszej jedności z Chrystusem. Z jednej strony Chrystus w nas, a z drugiej strony powtarza my w Chrystusie. My wszyscy ochrzczeni, zanurzeni w Jezusa Chrystusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. A więc umarliśmy. Nasz stary człowiek, nasze stare życie zostało pogrzebane czwarty. Pogrzebani wtedy jesteśmy. Tak jak człowieka, który umrze, grzebiemy w ziemi, tak my, jako chrześcijanie, grzebiemy naszego starego człowieka. To wszystko, co tutaj siostra w świadectwie mówiła. Okultyzm, jakąś pustą religijność, wiarę w cokolwiek innego, co miało nas ratować i pomóc nam zbawić. To wszystko precz, śmierć. Nie chcemy tego. grzebiemy stare życie. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć. I tutaj myślę, że mówi o chrzcie wodnym. Abyśmy, jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, taki my nowe życie prowadzili. A więc teraz już nie prowadzimy tego starego życia, już nie polegamy na tych głupotach cielesnych, grzesznych, bezbożnych. Teraz Wzbudzeni na nowo, tak jak Chrystus powstał z martwych, tak i my, wraz z Nim, utożsamiając się z Nim, mamy udział w tym wszystkim, co się w Nim dokonało, jesteśmy wzbudzeni do nowego życia. Po co? Żeby prowadzić nowe życie na podobieństwo Chrystusa w mocy Jego Świętego Ducha. Już nie my, ale On w nas. My jesteśmy złączeni z Nim, jesteśmy jedno z Nim, umarliśmy razem z Nim, kiedy On na krzyżu umierał i był był obarczony naszym grzechem, tam my umarliśmy razem z Nim. I gdy On powstał z martwych, tak i my powstaliśmy z martwych przez moc Ducha Świętego, który jednoczy nas z Chrystusem, abyśmy teraz w mocy Jego Ducha nowe życie prowadzili, na podobieństwo Chrystusa, do którego On sam nas uzdalnia i wyposaża i w którym się o nas troszczy, udziela nam wszystkiego i prowadzi nas. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, czyli jeśli jesteśmy gotowi pożegnać się z tym starym życiem, odwrócić się od grzechu, odwrócić się od świata, odwrócić się od szatana, jeśli z tym się utożsamimy, jeśli odwracamy się od tego wszystkiego, wtedy wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Bracia i siostry, to jest cudowna prawda. Pan Jezus Chrystus fizycznie umarł i fizycznie z stał. Pomyślcie, jaka moc, która jest w stanie martwe ciało, tak jak Chrystusa, nie ma wątpliwości, że on był martwy. Był tak zbity, był w taki sposób uśmiercony, że nie było wątpliwości, że on jest całkowicie, całkowicie martwy. Nie był nieprzytomny, nie był troszeczkę, wiecie, miał jakieś, jak Michał tutaj zaciął się w palec i zemdlał. Nie było tego typu. To była straszna, okrutna śmierć i Rzymianie, którzy byli, musieli się upewnić, że ten, który był poddany egzekucji, był martwy, upewnili się co do tego. Przebili mu bok i to, co wyszło z jego boku, co tutaj Bernard nam obrazowo pięknie przedstawiał, było też dowodem jego autentycznej śmierci. I Chrystus w mocy Bożej autentycznie zmartwychwstał. I bracie i siostro, to jest prawda, która powinna i jest prawdziwa w naszym doświadczeniu, w naszym życiu. My prawdziwie umieramy dla starego życia. Prawdziwie coś się kończy i prawdziwie coś nowego się zaczyna. I to jest dzieło Boga, to jest cud. Tak jak cudem było podniesienie Chrystusa z tego grobu, to jest, to jest cud. Takie rzeczy się nie dzieją, wiecie. Ile, raz, ile z was było na pogrzebach? pewnie byliśmy tak niektórzy z nas przynajmniej niektórzy wiele razy byli czy kiedykolwiek zdarzyło wam się że po jakimś czasie ktoś człowiek wylaz z tego grobu ja ani razu nie słyszałem nie byłem świadkiem to jest niemożliwe tak takie rzeczy się nie dzieją tutaj mamy cud zmartwychwstania Chrystusa i cud zmartwychwstania nowego człowieka przemiana całkowita życia oto stare przeminęło oto wszystko wszystko wszystko stało się nowe nowe stworzenie ktoś umiera i ktoś wstaje to nie znaczy, że stracisz intelekt tracisz swoją osobowość, tracisz twój charakter nagle jesteś jak Pan Jezus nie, pozostajesz w pewnym sensie nadal sobą ale duchowo, wewnętrznie w sercu jesteś nowym człowiekiem to czego kiedyś nienawidziłeś nudziło cię Boże rzeczy teraz cię pociąga teraz tego chcesz, teraz za tym tęsknisz to, czym się karmiłeś, to, co cię pociągało, te świństwa, te grzechy, te głupoty, zaczynasz mieć do tego odrazę, zaczynasz tego nienawidzisz, widzisz w tym zło, to jest coś ci obcego. Kiedykolwiek to pojawia się w twoim życiu, bolejesz nad tym, prawdziwie nienawidzisz tego, nie chcesz tego. Jesteś innym człowiekiem. Całkowita przemiana, całkowita dramatyczna zmiana. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Bardzo ważna rzecz. Już kończę. Jeszcze tylko zostały mi ten i dwa wiersze następne. I kończę. Nasz stary człowiek, nasz to, co nas dominowało do tej pory, nasza pycha nasz egoizm, te wszystkie pociągi ku grzechowi, różne u różnych z nas, z różnym nasileniem, ale wszyscy to mieliśmy. Wszyscy byliśmy niewolnikami grzechu. Wszyscy w takiej czy w innej formie grzeszyliśmy i byliśmy zniewoleni. Niektórzy z nas próbowali się z tego wyrwać. Niektórzy próbowali i starali się, ale popadali w to samo albo w co gorszego. Byliśmy tym zniewoleni. To otrzymało śmiertelny cios na krzyżu Golgoty. To nie znaczy że już nie masz pokus. To nie znaczy, że nie masz w sobie słabości. Ale to oznacza, że ta moc złego została złamana. To słowo unicestwienie nie oznacza, że przestało istnieć. chociaż to jest błędne moim zdaniem użycie tego słowa tutaj. Nie powinni inne słowo znaleźć. To słowo oznacza, że zostało pozbawione mocy. Moc tego została złamana nad nami. To już nie musi nad nami panować. Mamy w sobie zmartwychwstałe życie, które może dominować grzech. Jesteśmy w stanie powiedzieć nie dla każdego jednego grzechu. Mamy moc Chrystusa, która uzdalnia nas, by się sprzeciwić każdemu jednemu pokuszeniu. Jeśli z tej mocy skorzystamy, zwyciężymy. Nie ma takiego pokuszenia, nie ma takiego grzechu, w którym musiałbyś żyć, w którym musiałbyś trwać, w którym miałby cię dominować, jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem zrodzonym na nowo z Ducha Bożego. Nie ma takiej mocy. To nie znaczy, że chrześcijanie nie upadają, nie popadają w grzech, ale dlatego, że nie korzystamy z tej mocy zmartwychwstałego Chrystusa w nas. Ale jeśli z niej korzystamy, zwyciężamy za każdym jednym razem. Chrystus nam daje zawsze zwycięstwo. Kwestia tylko, czy my zawsze korzystamy z tego zwycięstwa. I ostatnia myśl. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. A więc z jednej strony mamy uwolnienie od tej właśnie mocy grzechu, panowania grzechu. Z drugiej strony mamy obietnicę życia z Nim. I, to, i ta obietnica dotyczy zarówno teraz, tutaj, jak i w wieczności. To jest życie wieczne, które już Mamy. My już żyjemy z Chrystusem. My już doświadczamy. Jakże bez Niego byśmy mieli dać radę? W ogóle nie ma szans. To my już żyjemy z Chrystusem. Więcej. Wiemy też, że z zmartwychwstaniemy i z Nim żyć będziemy w całej chwale, w tym wszystkim, do czego dzisiaj tęsknimy i czego mamy tylko przedsmak. Mamy przedsmak nieba, kiedy Bóg nas dotyka, doświadcza, objawia swoją moc w naszym życiu. Ale to jest tylko przedsmak. Się, już jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Czekamy na to, tęsknimy do tego, wzdychamy, nieraz obciążeni, nieraz zniechęceni. Wy, wyczekujemy naszego, naszego dziedzictwa, które jest z nieba. Ale bracia i siostry, już dzisiaj żyjemy, prawdziwie żyjemy nowym życiem, stałym życiem. I tego będziemy za chwilę świadkami, bracia, siostry. Kiedy zobaczymy, jak te dwie osoby utożsamiają się z Chrystusem, deklarując to. Już koniec ze starym życiem, koniec z grzechem, koniec ze światem, koniec z nieprawością. O Oto teraz powstaje, zostanie zanurzony, tak jak w śmierć, tak? pogrzebany. I, I podnosimy z wody, a nowe życie! Chrystus, teraz dla Niego chce żyć, teraz na Nim chce polegać, teraz dla Niego wszystko oddaję. On jest moim Panem, moim Zbawicielem. Każdy jeden dzień w tej mocy zmartwychwstania chce kroczyć. I bracia, siostry, módlmy się za nimi, żeby byli wierni w tym, żeby Bóg ich umocnił, utwierdził, wypełnił swym duchem w całej pełni, aby wytrzymali do samego końca. Błogosławmy ich, módmy się i radujmy się z całym niebem. Radujmy się z nimi, że Chrystus zbawił kolejne dusze, i niechaj Bóg ich zachowa. módmy się, bracia, siostry, módmy się.